Prowokatorzy narodu. Provokatorzy z Rakowieckiej, zażynając ruch studentów, załatwiali się na czas pewien z całością konfliktów społecznych o rozmaitych bazach i adresatach klasowych. Dodajmy na krótki czas. Już dwa lata później wybuchł bunt robotniczy na wybrzeżu. Choć niektóre wnioski Baumana były trafne, to całość jego analizy spotkała się z krytyką – Przede wszystkim zarzucano mu, że błędnie odczytywał istotę marcowego ruchu studenckiego, którego sens sprowadzał do swoistej odnowy socjalizmu. Tymczasem, zdaniem polemistów, główną cechą tego ruchu była walka o szeroko rozumianą wolność i demokratyzację życia społeczno-politycznego. Jeden z polemistów, piszący anonimowo Jakub Karpiński, posługując się tekstem studenckim, wyjaśniał, co młodzi ludzie rozumieli przez pojęcie socjalizm. Głosili oni – Jesteśmy za socjalizmem, jesteśmy za społeczną kontrolą nad decyzjami gospodarczymi. Inny polemista zwraca uwagę, że ruch studencki nie był antysocjalistyczny w tym sensie, że nie nawoływał do reprywatyzacji przemysłu i nie był ruchem antyrobotniczym. Był to jego zdaniem po prostu ruch lewicowy, a jego celem było dążenie do demokracji, wolności, legalnej opozycji, wyborów powszechnych, efektywnego systemu gospodarczego i niezależności politycznej. Istota ruchu studenckiego w Polsce polegała na wysunięciu żądań demokracji i racjonalnej reorganizacji życia narodowego Polaków, podczas gdy ruch kontestatorski na zachodzie dążył do totalnego zanegowania zastanej tradycji i do budowy nowego idealnego ustroju na gruzach mieszczańskiego społeczeństwa. Powyższe uwagi świadczą o tym, że wydarzenia marcowe nastręczały i nastręczają badaczom kłopoty przy próbach zakwalifikowania, i określenia ich charakteru. Jest to tym bardziej trudne, że, jak wspomniano, można mówić o różnych wątkach marca. Chciałoby się rzec, że wręcz o różnych marcach. Nadto należałoby też poszerzyć analizę, na przykład o aspekt międzynarodowy. O Czechosłowacji była już mowa. Teraz kilka zdań o roli, jaką w politycznej rozgrywce mógł odegrać Związek Radziecki. Chęciński. Opierając się na relacjach różnych osobistości, wyraża przekonanie, że cała antysemicka heca miała swoje korzenie w Moskwie. Rosjanie różnymi kanałami mieli naciskać na przywódców PRL, aby usunęli z kierowniczych stanowisk Żydów, do których nie można mieć zaufania. Korespondent Trybuny Ludów w Moskwie, Michał łódzki opowiadał Chęcińskiemu, że przywódcy radzieccy mieli do Gomuki pretensje – o to, że polskie środki masowego przekazu nie powtarzają za radzieckimi wszystkich oskarżeń pod adresem Chin. Utrzymywano przy tym w Moskwie, że to wcale nie może dziwić, jeżeli się pamięta, że naczelnym organem prasowym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz PAP kierują dwaj Żydzi, Leon Kasman i Michał Hoffman. Z kolei wiceminister szkolnictwa wyższego Roman Mistewicz opowiadał, że w 1966 roku w czasie jego służbowej podróży do Moskwy i Leningradu gospodarze pytali go m.in. jaki jest procent Żydów w jego ministerstwie. Wreszcie dość znana była sprawa ówczesnego dyrektora Centrali Handlu Zagranicznego Polimex, który w 1965 roku udał się do Moskwy w celach handlowych i spędził tam 10 dni, nie prowadząc żadnych rozmów, gdyż jego potencjalni radzieccy klienci nie chcieli mieć jakichkolwiek kontaktów z Żydem. Zdaniem Chęcińskiego, w żadnym innym państwie realnego socjalizmu, z wyjątkiem oczywiście Czechosłowacji, po praskiej wiośnie, radziecka presja w kwestii antyżydowskiej czystki nie przyniosła takich rezultatów jak w Polsce. Rumunia po wojnie sześciodniowej nie zerwała dyplomatycznych i handlowych stosunków z Izraelem. Na Węgrzech też wykręcono się od antysemickiej czystki. Są badacze, którzy uważają, że wydarzenia w Polsce, sprowokowane i na swój sposób zaaranżowane przez Rosjan, miały posłużyć im jako zasłona dla światowej opinii publicznej przed przygotowywaną rozprawą z czechosłoweckimi reformatorami. Jest to czysta hipoteza, przy tym bardzo mało prawdopodobna. Zwolennicy tezy głoszącej, że marzec w wymiarze frakcyjnej rozgrywki był organizowany lub przynajmniej inspirowany przez stronę radziecką, świadomie lub nie, przyjmują punkt widzenia bliski spiskowej teorii dziejów, i nie doceniają rzeczywistej roli Moczara oraz jego ludzi. W postaci skrajnej można nawet spotkać pogląd, że za wszystko dobre i złe, co po 1944 roku wydarzyło się w Europie Środkowo-Wschodniej, odpowiedzialność ponosi ZSRR. A zatem to Rosjanie organizowali powstanie węgierskie i sami je potem tłumili. Rosjanie ponoszą odpowiedzialność za praską wiosnę i jej zbrojne stłumienie. Rosjanie stworzyli solidarność i oni też wprowadzili stan wojenny. Rosjanie doprowadzili do okrągłego stołu i oni, gdy zwolenników tej diabolicznej wręcz wersji historii zapytać, dlaczego ZSRR miałby organizować ruchy wymierzone pośrednio lub bezpośrednio w jego imperialne interesy w tej części świata, do czego miałaby prowadzić destabilizacja z punktu widzenia Związku Radzieckiego sytuacji wewnętrznej w poszczególnych państwach satelickich, pada zwykle odpowiedź, Chodzi o sprowokowanie do działania, a tym samym do ujawnienia się najbardziej niepokornych i nastawionych opozycyjnie żywiołów i jednostek, które w drugiej fazie tego scenariusza można wyaresztować, wymordować lub zmusić do emigracji. Trudno poważnie polemizować z tego typu poglądami. Niemniej wypada przypomnieć, że w 1968 roku żartowano w Polsce, iż Moczarowi do zastąpienia Gomułki zabrakło tylko jednego głosu poparcia – Głosu Leonida Breżniewa. Nie można więc w ogóle abstrahować od międzynarodowych uwarunkowań. Z drugiej strony, jak powiedziano, nie ma pewności co do tego, jakie były rzeczywiste cele Moczara i jego stronników. Zdania w tej kwestii są podzielone i nie sposób rozstrzygnąć, czy w 1968 roku chciał on zająć stanowisko pierwszego sekretarza, czy też, jak to określił Ochab, pragnął być tylko pierwszym po pierwszym sekretarzu. W rozmowie z Torańską Ochab stwierdził, że Moczar chciał, aby Gomułka firmował wszystko formalnie, a on by faktycznie wszystkim kierował. Taka aby mu rola odpowiadała. Stąd całe jego zaangażowanie w akcję policyjną. Właściwie kierowanie. Nie wiadomo dobrze, na czyje poparcie mógł liczyć Moczar. Nie wiemy nawet, czy był on faworytem wszystkich patriotów. Nie potrafimy precyzyjnie określić roli, jaką mieli do odegrania inni działacze – Kociołek, Kępa, a przede wszystkim Gierek, który był chyba głównym rywalem Moczara. Jeśli w marcu rzeczywiście gra w kierownictwie toczyła się o wysadzenie z siodła Gomułki, to atak tandemu moczar kępa nie powiódł się, gdyż Gierek, trzecie ogniwo, w decydującym momencie stanął po stronie Gomułki. Jest też faktem, że z marca Gierek wyszedł jako osobistość numer dwa w PZPR – to on pierwszy udzielił poparcia Gomułce na wspomnianym wiecu w Katowicach. To jego nazwisko skandowała część aktywów sali kongresowej. To on wreszcie stał się pierwszym po pierwszym sekretarzu. Kilka miesięcy później, w listopadzie 1968 roku, na Piątym Zjeździe okazało się, że wielu delegatów stawia właśnie na Gierka. Widzieli w nim dynamicznego kandydata na przywódcę partii. Odpowiadał im jego pragmatyzm. Cieszył się w aktywie partyjnym opinią człowieka otwartego na światowe nowości, dobrego gospodarza Śląska i Zagłębia. Nieco światła na zawiłe rozgrywki personalne rzuca oświadczenie szlachcica złożone 25 maja 1981 roku przed Komisją Partyjną, której przewodniczył ówczesny członek Biura Politycznego, sekretarz KC Tadeusz Grabski. Szlachcic, który uważał się i był uważany za jednego z najbliższych współpracowników Gierka, i podobno pomógł mu w zdobyciu stanowiska pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego, oświadczył. Powiem prawdę, że w 1970 roku, kiedy kształtowano władzę, wówczas myślałem o tym, żeby jeden z towarzyszy, który walczył w kraju, a który był wybitnym dowódcą, został prezydentem. Można przypuszczać, że szlachcic myślał właśnie o moczarze. Jeśli tak, to znaczyłoby, iż Gierek miał być pierwszym sekretarzem, a Moczar prezydentem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. A to z kolei znaczyłoby, że porozumienie z 1968 roku, jeśli takie było, przetrwało do grudnia 70 roku lub zostało wtedy odnowione. Gomułka w marcu utrzymał się nie dlatego, albo raczej nie tylko dlatego, że rywale nie mogli dojść do porozumienia, kto ma być jego następcą. Ważniejsze były chyba jednak wspomniane uwarunkowania międzynarodowe. Dwa lata później, w zmienionej sytuacji, Gomułka zszedł ze sceny politycznej w wyniku robotniczego buntu na wybrzeżu, a jego następcą, jak wiadomo, został rywal-sojusznik z Marca Gierek. Zakończenie Pokłosie Marca W pierwotnej wersji książki zakończenia nie było. Postanowiłem jednak napisać je ku pokrzepieniu serc, i to nie tylko serc czytelników, lecz również własnego – było mi dziwnie kończyć książkę o marcu opisem wjazdu polskich czołgów na ulice czechosłowackich miast, wymuszonej emigracji tysięcy Żydów i osób żydowskiego pochodzenia, antyinteligenckich posunięć władz politycznych i administracyjnych, wreszcie procesów wielu ideowych młodych ludzi. Szelako nie mógłbym pokrzypiać czytelników, ani siebie samego, gdyby nie argumenty natury merytorycznej, które ostatnio przesądziły o tym, że dopisałem to zakończenie. Wydarzenia roku 1968 mogą się jawić wyłącznie jako antyinteligencki i antysemicki pogrom, triumf najbardziej czarnosecinnych postaw i zachowań, jeden z bardziej ponurych momentów w dziejach Polski powojennej tylko, gdy patrzy się na nie z bliskiej perspektywy, na przykład z perspektywy roku 69 czy 70. Tak właśnie widzieli autorzy pierwszych, sporządzanych niemal na gorąco opracowań i analiz z przełomu lat 60. i 70. Ale patrząc na marzec z innej, dalszej perspektywy, dostrzegamy też jego rzeczywisty i prawdziwy wymiar. Za jedną z najważniejszych konsekwencji Marca uznaje się obecnie to, że oznaczał on kres myślenia ideologicznego. Do 1968 roku ideologia komunistyczna miała w Polsce swoich prominentnych reprezentantów, wśród niemałej grupy ludzi nauki, kultury, sztuki. Władza komunistyczna, co dziś może budzić zdziwienie, mogła wówczas liczyć na wsparcie i pomoc ze strony wielu najtęższych umysłów w Polsce. W 1968 roku wiele osób nie tylko rozstało się z partią, znacznie więcej z nich rozstało się ze złudzeniami. Dość powszechne było, zwłaszcza wśród marcowej młodzieży, przeświadczenie, że władza komunistyczna w Polsce ostatecznie się skompromitowała że właśnie w marcu pokazała swoje, dotąd skrywane, prawdziwe oblicze. Nie można bowiem zapominać, że ludzie urodzeni po 1944 roku nie znali właściwie, nie zdążyli poznać lub poznawali oczyma dziecka tego systemu w jego totalitarnym wydaniu stalinowsko-bierutowskim. Dla nich punktem odniesienia była popaździernikowa liberalizacja lub częściej mała stabilizacja lat 60. Dopiero w 1968 roku Zobaczyli z bliska brutalno-agresywno-represyjne oblicze realnego socjalizmu. To też uformowanie się pokolenia 68 uznałbym za największą i trwałą wartość wydarzeń marcowych. Kilka lat temu socjolog Ireneusz Krzemiński zwrócił się do kilkudziesięciu osób z pytaniem: Czy czują się przedstawicielami pokolenia 68? Otrzymał niewiele odpowiedzi i Niemal wszystkie wyrażały w jakiejś formie niechęć do zaszufladkowania ich autorów w poczet tak nieuchwytnego i nie dającego się w pełni osobiście kontrolować bytu jak pokolenie. Niechęć do nawet tak niewiążącej przynależności jak przynależność do socjologicznie rozumianego pokolenia. Niechęć do tego, aby jakieś my przesłoniło moją indywidualną twarz. To być może najbardziej charakterystyczna i właśnie wspólnie podzielana cecha. Niemniej nie ulega wątpliwości, przynajmniej dla mnie, że pokolenie 68 istnieje i co więcej dość wyraźnie zaznacza swoją odrębność. Pogląd ten wydają się podzielać nie tylko uczestnicy ankiety więzi, m.in. Jan Lityński, Ryszard Bugaj, Marcin Król, Jacek Kurczewski, Jadwiga Staniszkis, Jacek Kochanowicz. Jakie były cechy charakterystyczne tego pokolenia? Z konieczności ograniczę się do kilku. Przede wszystkim doświadczenia marcowe wyrobiły w nich silnie krytyczny stosunek wobec władzy, która kłamie i w ogóle wobec rozumianego jak najszerzej kłamstwa. W pokoleniu tym jeszcze silniej rozwinął się indywidualizm połączony z solidarnością środowiskową i generacyjną. Bardzo wielu ludzi, dla których marzec był przełomowym wydarzeniem w życiu, stało się potem działaczami, doradcami i ekspertami NSZZ Solidarność, a już całkiem niedawno posłami, senatorami, ministrami, Opowiadali oni wielokroć, że gdy w innym regionie natrafiali na ludzi o podobnych doświadczeniach, to natychmiast nawiązywała się nić porozumienia, swoisty kod pokoleniowy. Studenci uczestnicy wydarzeń marcowych wynieśli też z nich poczucie bycia obywatelem, potrzebę czynnego uczestnictwa w polskim życiu społeczno-politycznym. Późniejsze ich postawy i zachowania były już jednak różne. Z grubsza biorąc, jedni angażowali się po stronie szeroko rozumianej władzy, Szybkie i efektowne kariery naukowe, dziennikarskie Kariery w administracji państwowej i partyjnej A nawet w MSW Drudzy przeciwstawiali się jej I podejmowali działania o charakterze opozycyjnym Pierwszymi właściwie nie ma się co zajmować W znacznej części byli to karierowicze Którzy korzystali z okazji Aby w Gierkowskiej, budującej się drugiej Polsce Robić błyskotliwe kariery Reforma administracyjna z 1975 roku stworzyła zapotrzebowanie na młodych, dynamicznych, wykształconych. Była szansą, z której skrzętnie skorzystała część pokolenia marcowego. Znamienne jednak, że ta część w zasadzie pozostała anonimowa. Niewiele wśród niej naprawdę znaczących nazwisk. Inaczej potoczyły się losy niepokornych z marca, kiedy w czerwcu 1976 roku robotnicy w Radomiu, Ursusie, Płocku i innych miastach wystąpili przeciwko projektowanej a de facto już wprowadzonej podwyżce cen na artykuły żywnościowe, władze zareagowały z niezwykłą brutalnością. Milicyjne ścieżki zdrowia, wyrzucanie robotników z pracy, aresztowania, procesy nierzadko kończące się wyrokami kilkuletniego więzienia, brutalna nagonka w środkach masowego przekazu wymierzona w organizatorów i uczestników robotniczego protestu. Wszystko to spowodowało zaniepokojenie i oburzenie niemałych kręgów społeczeństwa. 23 września 1976 roku 14 osób ogłosiło apel do społeczeństwa i władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, informujący o powstaniu Komitetu Obrony Robotników. Lipski, jeden z założycieli KORU, za jego ojców skłonny jest uznawać w kolejności alfabetycznej Kuronia i Macierewicza, a więc niewątpliwie Ludzi Marca. Michnika zabrakło wśród formalnych założycieli tylko dlatego, że przebywał wówczas za granicą, Lecz gdy powrócił do kraju, to w kwietniu 1977 roku i on stał się członkiem koru. Odcinek 42 Równolegle z powstaniem koru zaczął się ukazywać wydawany poza cenzurą miesięcznik informacyjno-publicystyczny, biuletyn informacyjny. Numer pierwszy podpisany był przez ludzi z pokolenia marcowego: Joannę Szczęsną, Blumsteina, Lityńskiego, Toruńczyk i Stanisława Barańczaka. Dla niezależnych inicjatyw wydawniczych przełomowy okazał się rok 1977. W styczniu ukazał się pierwszy numer kwartalnika literackiego Zapis. W kwietniu pierwsza broszura pod tytułem W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W sierpniu pierwsza pozycja opublikowana przez niezależną oficynę wydawniczą Nowa. Było to pochodzenie systemu autorstwa Tarniewskiego. W październiku zaczęto wydawać pismo literackie PULS. W tym samym czasie ukazał się też pierwszy numer robotnika pod redakcją Lityńskiego, Wojciecha Onyszkiewicza, Józefa Śreniowskiego, a z czasem także Bogdana Borusewicza i Henryka Wójca. Pismo zrazu miało około 3000 nakładu, ale począwszy od końca 1978 roku już 20 tysięcy, a latem 80 roku nawet 60 tysięcy. Także w październiku 1977 roku ukazał się pierwszy numer głosu, redagowanego przez Macierewicza, Piotra Naimskiego, Ludwika Dorna, ale też w początkowym okresie przez Kuronia, Lipskiego i Michnika. Z czasem w lecie 78 roku ci ostatni wspólnie z Lityńskim, Stefanem Starczewskim, Konradem Bielińskim, Janem Walcem i innymi zaczęli wydawać kwartalnik polityczny Krytyka. W 1979 roku ukazał się pierwszy numer kwartalnika Respublika, który redagowali Marcin Król oraz Wiktor Dłuski, Damian Kalbarczyk, Wojciech Karpiński, Paweł Kłoczowski, Tomasz Łubieński, Paweł Śpiewak, a początkowo również Barbara Toruńczyk. Jak widać więc, pokolenie marcowe w latach 70. odznaczało się dużą aktywnością polityczną, zresztą nie tylko w kraju. Ta część młodzieży marcowej, która wyemigrowała z Polski, podjęła poza granicami działalność wydawniczą. Bodaj najbardziej znanym jej przejawem był wydawany od 1973 roku kwartalnik polityczny Aneks, redagowany przez Aleksandra Smolara. W roku 1975 ukazała się pierwsza książka ogłoszona nakładem londyńskiego wydawnictwa Aneks. Redagowane w Paryżu przez Toruńczyk zeszyty literackie, choć powstały dopiero w 1983 roku, można by też uznać w jakimś stopniu za pismo pokolenia 68. Teksty ludzi z pokolenia marcowego dość często trafiały także na łamy paryskiej kultury, zeszytów historycznych i innych pism emigracyjnych. Marzec był punktem odniesienia dla znacznej części, być może dla większości demokratycznej opozycji drugiej połowy lat 70. Do jego etosu i legendy odwoływali się nawet ludzie, dla których, tak jak dla organizatorów studenckich komitetów Solidarności, tworzonych w roku akademickim, 1977-78 był on już tylko historią. 11 stycznia 1978 roku 61 osób powołało do życia Towarzystwo Kursów Naukowych. Wśród jego założycieli i aktywnych uczestników znalazło się sporo osób z pokolenia 68, np. Stanisław Barańczak, Tomasz Burek, Andrzej Celiński, Jakub Karpiński, Adam Michnik, Adam Zagajewski. Wielu z nich działało w pracach latającego uniwersytetu, organizując w prywatnych mieszkaniach wykłady, na które nierzadko przychodziło po kilkadziesiąt, a czasem sto i więcej osób. Zresztą dla niemal wszystkich założycieli TKN marzec był ważnym życiowym doświadczeniem. Dotknął przecież nie tylko młodzież akademicką, ale i znaczną część inteligencji twórczej. Sytuacja ta naturalnie sprzyjała zbliżeniu i nawiązaniu współpracy, a często i ponadpokoleniowych przyjaźni. Mówił o tym w jednym z wywiadów Lityński. Wybór w marcu był dla mnie wyborem na całe życie. Wszystko, co potem robiłem, było konsekwencją marca. Aby być sobą, nie mogłem zaprzeczyć tamtemu wyborowi i tamtym decyzjom. Byśmy w pewnym sensie mieli bardzo ułatwioną sytuację – Nagle okazało się, że staliśmy się partnerami dla ludzi, dla których żywiliśmy szacunek, dla pisarzy, twórców. To, że mogliśmy jako dwudziestokilkulatkowie poznać Woroszyńskiego, Herberta, Konwickiego, Markuszewskiego i wielu innych, w dużej mierze zawdzięczamy Marcowi i temu, co z tym Marcem zrobiliśmy. Międzypokoleniowemu zbliżeniu sprzyjały też autentyczne osiągnięcia wielu ludzi z pokolenia marcowego, w tym także osiągnięcia artystyczne. Polska literatura, a zwłaszcza poezja lat 70. opiera się w dużym stopniu na pokoleniu 68. Stanisław Barańczak, Jacek Bierezin, Lech Dymarski, Tomasz Jastrun, Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki, Ewa Lipska, Leszek Szaruga, Adam Zagajewski, że ograniczę się tylko do tych kilku znanych nazwisk. A trzeba by jeszcze przywołać nazwiska pokoleniowych satyryków Wojciecha Młynarskiego i Jonasza Kofty. Z doświadczeń Marca wyrastał również Teatr Ósmego Dnia oraz Teatr 77, czy wreszcie Kino Moralnego Niepokoju. Nie trudno bowiem dopatrzyć się pewnych rysów wspólnych w filmach Feliksa Falka, Agnieszki Holland, Krzysztofa Kieślowskiego, Janusza Kijowskiego, Marcela Łozińskiego, Wojciecha Marczewskiego, Janusza Zaorskiego, a nawet starszego nieco od nich Krzysztofa Zanusiego. W 1980 roku po raz pierwszy w państwie realnego socjalizmu powstały niezależne od władzy partyjnej i administracji państwowej związki zawodowe. Warto przypomnieć, że Solidarność wyrosła także z zakładanych przez ludzi koru jeszcze przed 80. rokiem wolnych związków zawodowych. Nie było też zapewne przypadkiem, że symboliczną, śmiałą i bardzo trafną nazwę związku Solidarność zaproponował Modzelewski, jedna z najbardziej znanych postaci marca. Po sierpniu rozpoczął się w Polsce trwający do 13 grudnia 1981 roku, przerywany różnymi wstrząsami, prowokacjami i groźbami Festiwal Wolności. Dla milionów Polaków 16 miesięcy Solidarności było najważniejszym życiowym doświadczeniem. W tym eksperymencie aktywnie uczestniczyli też niemal wszyscy przebywający w Polsce byli komandosi, a także wielu innych uczestników Marcowego Ruchu Studenckiego. 7 maja 81 roku Michnik w oczach wielu stał się bohaterem dnia. W otwocku dwaj pijani mężczyźni obrzucili kamieniami posterunek milicji na dworcu, po czym zostali zatrzymani i pobici. Tłum oblekł posterunek, grożąc milicjantom linczem. W sukurs przyszła im grupa działaczy Solidarności, w tym dwóch członków koru Michnik i Zbigniew Romaszewski. Ten pierwszy powstrzymał tłum, oświadczając, że zatrzymani zostaną zwolnieni a winni pobicia ukarani. Mnie, sile antysocjalistycznej, mówił Michnik, możecie chyba uwierzyć. Jak ich jutro znowu zamkną, to się tutaj znowu spotkamy, a jak mnie nie będzie, to znaczy, że mnie też zamknęli. Od pierwszych dni swego istnienia Solidarność szukała korzeni w wolnościowych zrywach polskiego społeczeństwa z lat 1956, 68, 70 i 76. Rok 1980 jawił się jako zwieńczenie pewnego procesu historycznego. W oczach wielu, większości Polaków, jako początek budowy społeczeństwa obywatelskiego. Politycznemu ożywieniu towarzyszył gwałtowny wzrost zainteresowania niezafałszowaną i niezakłamaną historią Polski, zwłaszcza tą najnowszą. Na dobrą sprawę dopiero po sierpniu zaczęto w kraju na szerszą skalę przywracać zbiorowej pamięci Najbardziej dramatyczne wydarzenia z dziejów Polski Ludowej, w tym także pamięć o roku 1968. W marcu 1981 roku po raz pierwszy w wielu uczelniach obchodzono uroczyście i w sposób jawny rocznicę wydarzeń marcowych. Szczególnie podniosły i uroczysty przebieg miały one w Uniwersytecie Warszawskim. 8 marca 1981 roku na uniwersyteckim dziedzińcu odsłonięto tablicę pamiątkową której tekst stanowi motto niniejszej książki. W uroczystości udział wzięły m.in. władze Uniwersytetu Warszawskiego z posierpniowym rektorem, profesorem Henrykiem Samsonowiczem. Uczestniczyli też przedstawiciele wielkich zakładów przemysłowych oraz władz regionu Mazowsze z jego przewodniczącym Zbigniewem Bujakiem. Organizatorom zależało na tym, aby w tej uroczystości wzięli też udział robotnicy z zakładów których pracownicy 13 lat wcześniej przybyli na dziedziniec Uniwersytetu autokarami jako aktyw robotniczy i uczestniczyli w biciu studentów. W imię historycznej prawdy i ludzkiej solidarności, tej pisanej małą, ale i dużą literą, starano się zlikwidować przepaść dzielącą od marca część robotników i część młodej inteligencji. Celowi temu miała także służyć zorganizowana w Uniwersytecie Warszawskim sesja naukowa na temat wydarzeń marcowych. 22 października 1980 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego realizując własną uchwałę z 28 września powołał do życia specjalną komisję Senatu Uniwersytetu Warszawskiego do spraw analizy niewłaściwych decyzji personalnych władz UW podjętych w latach 1968-1980 na czele tej komisji, która blisko współpracowała z Komisją Interwencyjną NSZZ Solidarność, stanął profesor Klemens Szaniawski, Wydział Nauk Społecznych. Członkami Komisji Szaniawskiego byli profesor Andrzej Bogusławski, Wydział Neofilologii, dr Jacek Kochanowicz, Wydział Nauk Społecznych, profesor Jan Kutek, Wydział Geologii, profesor Andrzej Tarkowski, Wydział Biologii. Funkcję sekretarza komisji pełnił Mieczysław Holzer. Komisja rozpatrzyła 128 przypadków usunięcia z Uniwersytetu Warszawskiego pracowników z przyczyn pozanaukowych. W 102 przypadkach komisja potwierdziła bezzasadność tego typu postępowania i wnioskowała o przywrócenie zainteresowanych osób do pracy w Uniwersytecie Warszawskim. Niestety nie wiemy, jaka ich część została zwolniona z pracy w Uniwersytecie w wyniku czystki w 1968 roku. 12 listopada 1980 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego wydał oświadczenie, w którym potępił decyzję ministra oświaty i szkolnictwa wyższego z 25 marca 1968 roku, nazywając ją wyjątkowo brutalną ingerencją w sprawy uniwersyteckie, która spowodowała ogromne szkody w życiu Uniwersytetu Warszawskiego i rozwoju całej polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Stwierdzono też, że chociaż decyzja usunięcia grupy naukowców była wynikiem działania władz nadrzędnych, Władze Uniwersytetu Warszawskiego ponoszą współodpowiedzialność za to wydarzenie, ponieważ nie sprzeciwiły się tej akcji. Podobne w tonie oświadczenie wydała 13 lutego 1981 roku Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Uniwersytecie Warszawskim. W dokumencie tym czytamy m.in. Pomarcowe represje, jeden z najhaniebniejszych epizodów historii PRL po 1956 roku, Dotknęły ludzi, wyniszczyły wiele środowisk myśli twórczej, zaatakowały fundamentalne wartości, jak tolerancja, prawda, autonomia myśli, jak godność własna i poszanowanie godności drugiego człowieka. Wartości, których usunięcie z życia publicznego oznacza zubożenie kultury. Owa akcja niszczycielska nie pozostawała w jakimkolwiek pozytywnym stosunku do interesów naszego kraju. Restaurowała atmosferę lęku i zagrożenia, dobrze znaną z okresu terroru stalinowskiego. Pobudzała też postawy antysemityzmu oraz prymitywnego nacjonalizmu. Dla zapewnienia tej akcji sukcesu władze podjęły próbę rozbicia polskiego społeczeństwa przez antagonizowanie inteligencji i robotników. Zainteresowanie marcem 1968 roku utrzymywało się też w okresie stanu wojennego i w latach po nim następujących. Zbliżająca się 20. rocznica marca w warunkach zliberalizowanej polityki i złagodzenia cenzury umożliwiła druk publikacji poświęconych wydarzeniom marcowym w prasie legalnej. Na przełomie stycznia i lutego 1988 roku obradowała w Jerozolimie Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Przez cały czas jej trwania w kuluarach mówiono, że władze PRL będą odwoływać marzec. I rzeczywiście profesor Józef Gierowski, członek Rady Konsultacyjnej przy przewodniczącym Rady Państwa, Zapowiedział w imieniu władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, że w najbliższym czasie ma nastąpić oficjalna rewizja oceny marca, a zwłaszcza potępiona zostanie fala antysemityzmu, która była niewłaściwa tak ze względu na teorię marksistowską, jak i na tradycję polską. Parę dni później agencje prasowe podały z Warszawy, iż Wiesław Górnicki, jeden z najbliższych współpracowników i doradców Jaruzelskiego, odwołał, jakoby generał coś odwołał. 27 lutego 1988 roku Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów wydało odezwę przypominającą wydarzenia marcowe i wzywającą studentów do udziału w obchodach rocznicy. Na przełomie lutego i marca w prasie drugiego obiegu zaczęły się ukazywać publikacje na temat marca, w tym sporo wspomnień uczestników tamtych wydarzeń. Równocześnie zaczęły się ukazywać liczne publikacje na temat marca na łamach pism pierwszego obiegu. 20 lutego polityka ogłosiła wspomniane już kilkakrotnie kalendarium marzec 68 Rykowskiego i Władyki. Wartość tekstu, od którego, jak powiedziano, przynajmniej do pewnego stopnia zdystansował się ówczesny rzecznik rządu Jerzy Urban, docenił Karol Modzelewski. Większość tygodników społeczno-kulturalno-politycznych opublikowała okolicznościowe artykuły rocznicowe. Ich wartość poznawcza jest na ogół niewielka, z wyjątkiem przywoływanych w książce artykułów z tygodnika powszechnego. Znacznie większą wartość miały publikacje w miesięcznikach powściągliwość i praca, więź oraz Respublika, czy w drugoobiegowych periodykach karta, wezwanie, krytyka. Rocznicę marca w sposób znaczący odnotowano w telewizji. 1 marca wieczorem w swoim autorskim programie Spory Ludwik Krasucki gościł w studiu Zbigniewa Chrupka i Janusza Zarzyckiego. Zwłaszcza ten drugi wyraźnie dawał do zrozumienia, że sprawa marca jest znacznie bardziej skomplikowana niż się ją zwykle przedstawia i że ma ona daleko idące uwarunkowania polityczne nie tylko historyczne, ale i współczesne. Następnego dnia w programie Archiwum XX wieku dawniej niż wczoraj Mark Maldis rozmawiał w telewizyjnym studiu z Kozikiem, ale co ważniejsze, przedstawił też archiwalne materiały Polskiej Kroniki Filmowej dotyczące wydarzeń marcowych. W tym, o ile wiem, nigdy przedtem publicznie nie prezentowane migawki filmowe, ukazujące innymi przemarsz krakowskim przedmieściem zwartej kolumny aktywu robotniczego oraz moment bicia pałkami studentów zgromadzonych wokół pomnika Mikołaja Kopernika. Z kolei 6 marca pasent w swym autorskim programie gościł Jacka Syskiego i Wiesława Władykę, z którymi rozmawiał o potrzebie weryfikacji ocen wydarzeń marcowych. Niemal równolegle miały miejsce oficjalne uroczystości w środowisku akademickim. 8 marca 1988 roku na dziedzińcu Uniwersytetu zebrało się wedle różnych szacunków od 1,5 do 3 tysięcy osób. Tego dnia Uniwersytet od rana był zamknięty z obawy przed prowokacją. Począwszy od tego dnia, NZS znów stało się organizacją masową i działającą jawnie. Do NZS-u zapisało się 900 studentów, a łącznie w ciągu trzech dni ponad 1400 osób. Nad zebranymi górowało około 30 transparentów, w tym tym m.in. z wizerunkiem patrona Uniwersytetu Warszawskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego rozrzucano ulotki oraz rozdawano jednodniówkę Jesteśmy. Opublikowano w niej oświadczenie, w którym m.in. stwierdzono Znów na tym samym dziedzińcu uniwersyteckim, jak przed dwudziestu laty, studenci organizują manifestacje. Jest tak samo, jak przed dwudziestu laty i nie tak samo. Nie tak samo, bo manifestują, jednak nie rozgania ich i nie pałuje ormo ani zomo. Bo inny jest jednak status uczelni, i inne niż przed 20 laty władze Uniwersytetu Warszawskiego. Znaczy to, że walka studentów z 1968 roku, SKS-u w latach 1977-80 i walka NZS-u prowadzona wraz z Solidarnością i całą opozycją demokratyczną przyniosła jednak jakieś owoce. Jest inaczej, bo dziś nie do pomyślenia byłoby bicie studentów przez robotników, bo solidarnie walczymy z groźbą powszechnej nędzy, o nasze prawa narodowe, obywatelskie, ekonomiczne, w przymierzu różnych grup społecznych i różnych pokoleń. Delegacja Ursusa przywiozła adresowaną do Senatu UW i Samorządu Studenckiego uchwałę Rady Pracowniczej ZM Ursus. W dokumencie tym czytamy m.in. udział różnych grup pod szyldem Zakładów Mechanicznych Ursus w rozpędzaniu i biciu protestującej młodzieży i inteligencji oraz rezolucje potępiające słusznie buntujących się przeciw niesprawiedliwości są hańbą na honorze naszego zakładu. Wierzymy, że nie powtórzą się więcej próby rozwiązywania nabrzmiałych spraw społecznych poprzez sianie nienawiści do niemogących się obronić grup społecznych, jak miało to miejsce w stosunku do Polaków pochodzenia żydowskiego w 1968 roku. Potwierdzamy więź, jaka zawiązała się w latach 1980-81 między robotnikami i inteligencją. Jesteśmy gotowi przyczyniać się do jej pogłębiania. Około godziny 12.00 wśród wiecujących studentów pojawił się rektor Uniwersytetu profesor Grzegorz Białkowski. Wraz z przedstawicielami Senatu Uczelni przybył on, aby pod tablicą upamiętniającą wydarzenia marcowe złożyć kwiaty. Później w Auditorium Maximum Białkowski uroczyście otworzył sesję poświęconą wydarzeniom marcowym. Sprawozdawca Tygodnika Mazowsze za najważniejsze wystąpienia skłonny był uznać referaty Holcera, odczytany przez Antoniego Mączaka, Samsonowicza i Szackiego. Wieczorem po rocznicowej mszy w kościele akademickim świętej Anny na krakowskim przedmieściu formował się studencki pochód, który przeszedł pod pomnik Mickiewicza. Manifestanci zostali jednak brutalnie zaatakowani przez zwarte oddziały MO i kilkanaście osób zatrzymano. Podobnie brutalne ataki milicji na studenckie manifestacje miały miejsce w Lublinie, Gliwicach i Krakowie. Na przełomie kwietnia i maja 1988 roku przez Polskę przewaliła się największa od grudnia 81 roku fala strajków, w których żądania ekonomiczne zostały wsparte żądaniami legalizacji Solidarności. Po strajkach sierpniowych władze zostały zmuszone do podjęcia prób porozumienia z Wałęsą i opozycją. Zarazem jednak jeszcze jesienią 1988 roku strona rządowa głosiła, że jedną z przeszkód uniemożliwiających rozpoczęcie rozmów miał być ewentualny udział w nich kuronie i michnika. Ostatecznie w poniedziałek 6 lutego 1989 roku w gmachu Rady Ministrów przy krakowskim Przedmieściu rozpoczęły się rozmowy Okrągłego Stołu. Wśród przedstawicieli strony, którą szybko nazwano opozycyjno-solidarnościową, znajdowali się Kuroń i Michnik. Wśród reprezentantów strony koalicyjno-rządowej znalazł się m.in. członek biura politycznego, sekretarz KC Stanisław Ciosek, który 21 lat wcześniej był wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej ZSP i dla którego marzec był odskocznią do dalszej kariery politycznej. 8 marca 1989 roku po raz pierwszy od 1981 roku miały miejsce oficjalne i zarazem legalne obchody rocznicy marca. Władze wyraziły zgodę na zorganizowanie przez NZS i Solidarność dwóch pochodów ulicznych w godzinach popołudniowych z dziedzińca UW podpomnik Mickiewicza oraz wieczorem z pod Kościoła Świętej Anny, również podpomnik Mickiewicza. Razem ze studentami kroczyli przedstawiciele Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z rektorem Białkowskim. W środę 5 kwietnia zakończyły się obrady Okrągłego Stołu. Bez względu na dalsze losy Polski była to chwila historyczna. Został stworzony precedens. Po raz pierwszy w dziejach Państwa realnego socjalizmu władza uznawała istnienie legalnej opozycji, która uzyskała prawo udziału w wyborach do Sejmu i nowo powoływanego Senatu. Po wyborach z czerwca 1989 roku do Sejmu i Senatu weszli m.in. ludzie, dla których marzec był życiowym doświadczeniem – Michnik i Lityński, Kuroń i Modzelewski. Pokolenie marcowe weszło więc do parlamentu i od września 89 roku, kiedy to powstał koalicyjny gabinet mazowieckiego, także do rządu i instytucji centralnych. W ciągu 21 lat koło historii obróciło się. Polska przechodzi dziś skomplikowane przemiany i przekształcenia społeczno-polityczne, których efektu końcowego nikt precyzyjnie nie może przewidzieć. Wszelako, podobnie jak miliony Polaków, żywię nadzieję, że bez względu na rozmaite przeszkody, prędzej czy później proces ten zakończy się pełnym upodmiotowieniem społeczeństwa i uformowaniem trwałego systemu demokratycznego. Aby tak się stało, społeczeństwo musi jednak być w pełni świadome także własnej przeszłości. Musi znać własną, niezafałszowaną i wolną od niedomówień historię i umieć korzystać z jej doświadczeń. Na zakończenie tych rozważań jeszcze jedna uwaga natury ogólnej. Każdy uczestnik i obserwator wydarzeń marcowych ma własny ich obraz. Dla jednych marzec to na przykład przede wszystkim zajadła kampania antysemicka ze wszystkimi jej konsekwencjami. Dla innych rewolta studencka, wiece, demonstracje, strajki na uczelniach. Dla innych głównie atak wymierzony w kulturę i naukę. Dla jeszcze innych rozgrywka na szczytach władzy. Dla reszty to etap na drodze zmagań komunistycznej władzy ze społeczeństwem. Na wydarzenia marcowe składają się wymienione, a być może jeszcze inne, niedostrzegane przeze mnie aspekty i wątki. Ta książka jest moją własną wersją, marca 1968 napisałem ją także z nadzieją, że może pozwoli lepiej zrozumieć naszą teraźniejszość i przyszłość Warszawa 1987-90 Koniec książki Jerzego Eislera, marzec 1968 Czytał Mirosław Utta Nagrano w Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1991. Realizacja akustyczna Romana Powały.